Bracia Bogu, bracia siostry. Jak zwykle bardzo się cieszymy, że jesteśmy z Wami. Bardzo się radujemy, gdy przyjeżdżamy do Was i widzimy Was zawsze uśmiechniętych w takiej liczbie. To cieszy nas bardzo. Chciałem króciutko Wam powiedzieć, co u nas. Większość z Was wie, że jesteśmy z Gdańska, że w Gdańsku tworzymy małą społeczność domową, w której staramy się budować nawzajem i wypełniać wolę Pana naszego. Nie było nas tutaj chyba z dwa tygodnie, więc jest o czym opowiadać. Co u nas? Słuchajcie, wielką radość przeżywamy ostatnio, dlatego zawsze jak ktoś nas się pyta, co u nas, to mówię, że dobrze. To nie jest y, y, y, frazes, tak? Jest dobrze, słuchajcie, mamy w przyszłym tygodniu chrzest. Pięciorga osób. Co prawda nie my będziemy chrzcili, ale będziemy na tej uroczystości. Są to osoby, które tworzą z nami tą społeczność. No i cóż, oprócz tego, że bardzo się cieszymy, to mieliśmy przy tej okazji możliwość wrócenia do kilku tematów duchowego mleka. Wiecie, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, że razem z tymi młodymi ludźmi, jako też, że sami jesteśmy trochę młodzi, to mogliśmy wspólnie te duchowe mleko i przypomnieć sobie, i, i stale, stale rozważać. No właśnie, i a propos sztu, Jest to też jedna z podstaw naszej wiary. Większość z nas tam w społeczności chrzciła się już jakiś czas temu, kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt. Ale jest to temat znowu odświeżony. I właśnie. Chciałem wam przeczytać jeden fragment ze Słowa Bożego, który ostatnio rozważaliśmy. Nie mówi on co prawda o chrzcie w imię naszego Pana, natomiast mówi o chrzcie janowym i pewna sytuacja, która się przy, przy tej okazji rozegrała w tamtym czasie odświeżyła nam spojrzenie na chrzest i na to, co się, co się dzieje w czasie chrztu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 wstępowanie na drogę pańską i przy tym wszystkim rozważamy, czy to, co się wtedy wydarzyło za czasów Jana Chrzciciela i też to, co się wydarzyło w naszym życiu, gdy się chrzciliśmy, czy to jest taka historia, którą możemy sobie położyć na półkę z książkami. Było tak, możemy sobie co jakiś czas przypomnieć, wydarzyło się, i teraz jesteśmy gdzie indziej, jesteśmy w innym miejscu, ale mamy te słowa zapisane w Ewangelii i jakbyśmy nie chcieli, to zaczynając czytać Ewangelię zawsze na nie trafimy. I myśleliśmy sobie, rozważaliśmy wczoraj tak, że są w tej historii dwie grupy ludzi, dwie postawy, Jedni przychodzili i wyznawali swoje grzechy. Prawdopodobnie przychodzili z wielką skruchą, bo wyznać grzechy publicznie nie jest sprawą prostą i raczej dotyczy to ludzi, którzy rzeczywiście mają skruszone serca, są może przerażeni, może, może zasmuceni, ale na pewno dotknięci przez Pana Boga. Tym bardziej, że Słowo Boże głoszone tam było przez Jana. Drudzy ludzie przychodzili też do chrztu i też słuchali tego kazania i też patrzyli na Jana Chrzciciela. Nie odchodzili, nie chcieli go kamienować, jak później Pana Jezusa, ale chcieli przyjść do chrztu. Ale co oni przynieśli, jaką postawę reprezentowali, jakie serca przynieśli? Czy też skruszone i czy też czy też chcieli pokutować, wyznać grzechy może. Z tego fragmentu wnioskujemy, że nie, że oni przyszli raczej z pewnym usprawiedliwieniem i z pewnym alibi. Oni już nie musieli kruszyć swojego serca, prawdopodobnie też nie dawali Bogu dostępu do tego serca, ale przychodzili bo byli pewni, że mogą być uczestnikami tego wydarzenia na podstawie, nie wiem jak to powiedzieć, swojej ojcowizny, swojego dziedzictwa Abrahama. I my rozważając ten temat myślimy, czy, czy czasami nie jest tak, że zdarza nam się też na coś powołać przed Panem Bogiem. Przychodzi do nas Bóg, przychodzi do nas Duch Święty i wskazuje na pewne... Obszary biedy w naszym życiu, może grzechu, pokus, słabości. I mamy znowu możliwość nowego startu. Znowu mamy możliwość nowego czystego sumienia, nowej siły przed Panem Bogiem. I czy czasami nie jest tak, że zdarza nam się zamiast ukorzyć i zamiast skruszyć serce i w tym skruszeniu oczekiwać mocy Bożej, to czy nie zdarza nam się powoływać na jakąś właśnie ojcowiznę typu mamy fajny kościół, dobrą doktrynę, pastora, który głosi piękne słowo, starszych, wspaniałe uwielbienie, chodzimy do kościoła, słuchamy kazań, czytamy Biblię, bracia, siostry, cokolwiek. Chodzi mi o to tylko, czy mamy na co się powołać. I wiecie, wierzę i wierzymy wczoraj, tak myślimy sobie w tej naszej grupce, że mamy Pana Jezusa, do którego możemy pójść i przyjście do Niego ze skruszonym sercem jest właśnie odpowiednim powołaniem się. To jest to, jest to na co możemy się powołać i co jest... To zachowanie tak? Jest, jest zachowaniem miłym Panu i na pewno jeżeli na Jezusa się powołamy i do Niego bezpośrednio przyjdziemy, do Jego osoby, nie do instytucji, nie do czegokolwiek, tylko do Niego samego, to odbierzemy to błogosławieństwo i dostaniemy nowy start. Dla nas to było odświeżające, wiecie, że że ta historia, nawet jeżeli jest naszą historią dzisiaj, będąc w Kościele, że co jakiś czas zdarza nam się potrzeba nowego startu, nowej, nowej siły, obmycia, to mamy Pana Jezusa, nie musimy powoływać się na nic innego i nie róbmy tego. Bo życie jest w Chrystusie, a nie nawet nie... Przepraszam za takie słowo, nawet nie w zdrowej doktrynie naszej społeczności. Na zakończenie chcę powiedzieć, że bardzo, bardzo się radujemy z tego, z tego czasu, który mamy aktualnie i prosimy Was również o modlitwę, o westchnienie raz na jakiś czas. Pamiętajcie, że u nas się będą chcili za tydzień młodzi ludzie. Amen.